Drugi Tesaloniczan, rozdział drugi. A w sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym zrozumieniu, ani nastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nadchodził Dzień Pański. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo jest godne czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A teraz wiecie, co go powstrzymuje, tak iż się objawi we właściwym czasie. Albowiem już działa tajemna moc nieprawości. Gdy tylko ten, który teraz przeszkadza, ustąpi miejsca, wtedy objawiony będzie ów bezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniszczy objawieniem swego przyjścia. Przyjściu jego towarzyszyć będzie działanie szatana i z całą mocą i znakami i fałszywymi cudami. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy giną za to, że miłości prawdy nie przyjęli, aby dostąpić zbawienia. I dlatego pośle im Bóg skuteczny obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was bracia umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu, w poświęceniu ducha i w wierze prawdy. Do tego też powołał was przez Ewangelię naszą ku dostąpieniu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przetoż, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której się nauczyliście czy przez mowę, czy to przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą przez łaskę, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.